Godzina czwarta, 55, to prawie o tej godzinie Niemcy tak wcześnie rano na Polskę. Serdecznie witamy w dzisiejszym, to pierwszy raz y, witamy Państwa w podcaście wy, wyborczym. Zapraszamy. Godzina czwarta, pięćdziesiąt Hola, a ah, seniorin, seniora, you are listening to podcast Nie Tylko Dla Orów. Tak, ole. Serdecznie witamy Państwa w podcaście Nie Tylko Dla Orów, gdzie dziś usłyszymy za sprawą sprawnego mikrofonu pana redaktora Filipa D relacje z wyborczego prezydenckiego mobilnego studia. Zatem zapraszamy na wyborcze chwile. Na początku redaktor będzie próbował nie mówić o wyborach, przepytywać gości, sprawnym dialogiem bawić słuchaczy. Ale z czasem, a przede wszystkim pod koniec podcastu, sprawa się wymknie z pop Czyli, no zresztą sami Państwo posłuchajcie. Zapraszamy! Staną tu, by w robić robić I Piszory wielkie stoją tu, i prędzą się ze strach. Kontony duszmy na nie już, bo opryskają tu Ja Ja nienawidzę. godzina, piąta, minut pięć. Razem z kulejącą, przewodniczącą naszej komisji, panią Emilią, udajemy się na 20-godzinną dwudziestogodzinną męczarnię w pracy. Za karę. Za karę. Dlaczego pani kuleje, pani prezes? E, ponieważ bardzo się śpieszałam na te wybory e, i się zarejestrowałam bardzo szybko i zbili mnie przedziewnice mojego kandydata. Aha. <głos> Czyli czereśniacy górą. Dziękujemy. Piąta pięć. Pozdrawiamy. Cisza wyborcza od tego momentu, bo już nie możemy nic nagrywać. Dziękujemy. Godzina 5.55, albo jak kto woli, za 5.06. Ta pracownicy polskiej poczty pracują. 6, 6, 7. I pierwszy wyborcy. Cisza, cisza, cisza. Nie możemy nic zagrywać Minęła godzina 6, więc zaczynamy. 8 minut 45. Ludzi wciąż bardzo mało ludzi. W niedzielne dzisiejsze porankowe, chwilę mało. Zatem lecimy dalej. Spotkamy się w następnym wejściu za chwileczkę. To znaczy w się za chwileczkę, a godzinowo będzie to później. Godzina 9.45. Albo jak kto woli? Za 15:10. Czyli jesteśmy już w komisji prawie 4 godziny, a na nogach prawie 6. Przemysławie dzisiaj zadaję wszystkim ludziom, z którymi przeprowadzam wywiady komisyjne, takie wyborcze. Pytanie jedno. Jakieś ważne wybory w Twoim życiu ostatnio? Bo dzisiaj podcast wyborczy, a ja tu kolegę zaskakuję pytaniem. Jakieś ważne wybory? Tak, tak. Ważne wybory. Myślę, że całe życie składa się z ważnych wyborów polega w ogóle na, na wyborach. A chcesz wiedzieć jakie, tak? Ty, ty no, jak słuchaczom byś mógł coś uszczeplić. Będziesz ojcem albo coś. I... Nie, nie. Szukam mieszkania w Polsce, żeby kupić. Aha. Także to jest jakiś tam na pewno wybór. Jakiś krok kolejny. Ale, chcesz wracać? Może na razie jeszcze nie wracać, ale inwestować, zainwestować w kapitał. No bo trzeba coś robić, prawda? Jakiś pasywny dochód. Jeżeli są możliwości, wiedza i umiejętności, no to trzeba coś robić, prawda? Tak, zatem wybory słyszycie, Państwo od razu Przemysław doskonało wyboru. Chciałem się spytać, jak w komisji dzisiaj? Komisja numer 79, czy będzie lepiej niż dwa tygodnie temu? No, nasza komisja generalnie jest niezaprzeczalnie najlepsza, więc ja myślę, że takie. Dobrze, to dziękujemy bardzo to... za to i spotkamy się z następnym słuchaczem za jakiś czas. Tym, nie słuchaczem, tylko co daje głos. Dziękujemy.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 serdecznie witam w dalszej części podcastu jest godzina a niech ta pani nam powie, która jest godzina godzina 11 minut 5 dziękuję Mariola 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 godzin już jestem na nogach i objawy pierwszego zmęczenia już mnie dopadły no i cóż ale na dobrą sprawę tak, żeby takiego uży, użyć słowa Przychodzą ludzie i zaczyna się ruch w interesie. Przypominam, że dzisiejszy podcast jest podcastem wyborczym, prezydenckim. Wybory prezydenckie 4 lipca 1000, przepraszam, 2010. Jest tylko dwóch kandydatów. Wybory bez możliwości wyboru. No ale głosujemy dzisiaj, mówię oczywiście za siebie, jak to mówił kiedyś kolega, między dżumą a cholerą, ale ja mówię, głosujemy dzisiaj przeciw. Zatem 11.05, jak mówiła Mariola przed chwilą i lecimy dalej, a ja lecę chyba na pierwszą herbatę i na małą kanapkę, bo zaczyna się ruch i nasza siedmiosobowa komisja, każdy siedzi przy swoim stoliku, każdy ma literki, ja mam literki od, od S do s -T -Y. reszta literek w komisji Filip, siedzi koło mnie bardzo miły facet, ma literki od ST, nie ma od ST ST, ma, ma, ma od SU chyba do końca S potem jest ulka, która ma chyba ty Potem jest Michał, który ma U Potem jest Tomek, który ma od Z chyba do R i potem jest Emilia, która ma całą resztę i na końcu jest Ania, która trzymała rękę na wszystkim. O, dobra lecimy, znaczy na herbatę. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. No, co to nie, jest? Nie, to jest taki ten, normalny. normalny. Godzina, oj, nie wiadomo już, która. Jest jeszcze godzina do godziny zero. No i tych wejść dzisiaj miało być o wiele, wiele więcej, ale było tyle roboty, tyle było ludzi, że nie było czasu. Ale w końcu udało mi się ściągnąć człowieka, który ma najfajniejsze imię na świecie. Filipie, bardzo mi miło. Jak panie Filipie, dzisiaj. co do imienia zgadzam się jak najbardziej. No dzisiaj atmosfera jak najbardziej gorąca. Tak. Chociaż nie tak gorąca jak dwa Chociaż tygodnie temu. I wieczna rzecz jasna, tak. Zawiewało nawet nam do komisji. Tak. A propos tej wieczności, to ja bym chciał tak nawiązać, że dokładnie prawie.. 20 lat temu były pierwsze wybory w Polsce wolne, 4 lipca, tak jak dzisiaj. To prawda. No właśnie. Pamiętam te e, plakaty wyborcze, tak, Samo południe, cowboy. Tak, tak, tak takie, takie były dwukolorowe czerwono-zielone. A, bo to nawiązanie też do świętej niepodległości w Stanach Zjednoczonych. No to może, zbie tak. Zbiegły się daty, teraz dopiero do mięsa do Tak. E, dzisiejszy podcast wcale nie jest o wyborach, dzisiejszy a. podcast jest o wyborach, czyli. Tym bardziej, że nadal obowiązuje cisza wyborcza. Tak, tak, tak. Dlatego, Panie Filipie, chciałem się spytać o Pana y, wybory, które Pan ostatnio y, przedsięwziął. Ostatnio wybiera między y, mięsem a warzywami. Aha. Zastanawiam się nad y, przekonwertowaniem się na wegetarianizm. E, to odnośnie wyborów. Aha, to tak wygląda. Ale czy to jest z racji tego, że pan musi, czy pan chce, czy jest pan może trzecią siłą, która ma mniej więcej 1,56 m w, w kapeluszu, zobligowany tą siłą pan jest i, i dlatego to? Nie, no trochę więcej mamy, niż 1,56 m, ale nie chciałem spróbować chyba. Mhm. To, to raczej chciałbym spróbować, jak to jest bez mięsa. Czyli na przykład skabowy z soi i ryba pieczarkowa z boczniaków. Dokładnie, o boczniaki, bardzo dobre, boczniaki wyśmieni też czyli dzisiejsze wybory i, i Filip, Filip S. To jest taki nowy mój kolega, Filip S. Wszystkie chłopaki, co są fajne, które mają na imię Filip. No dobrze, co jeszcze dzisiaj powiemy? Jeszcze mamy 30 sekund. Może powiemy o tym, jaka dzisiaj jest atmosfera na wyborach. Bo, bo. przepraszam, że przerywam, ale, ale wybieramy mistrz wyborów. E, tak, Wybiera, wybieramy? Tak, tak. Nikt o tym jeszcze nie wie, oprócz naszej komisji, numer 81, ale. O, może coś jest na rzeczy, rzeczywiście. Tak. Po 15 godzinach, yy, po prostu na głowę dostajemy i patrzymy na różne dziewczyny. Pomysły. Tak. tak, różne pomysły przychodzą do głowy. Dobry. Oczywiście jak najbardziej przyzwoite. Tak. Żadnych tak. tam zdrożnych myśli, absolutnie żadnych. Tak, właśnie. To tyle na dzisiaj na razie z panem Filipem S. Ty. I łączymy się później. W bólu albo nie.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 19 minut 3. Podcast dzisiaj wyborczy. Spotkaliśmy się z kolejnym naszym członkiem, że tak powiem brzydko, pan Tomasz. M. Panie Tomaszu, chciałem się spytać, pomalutko będziemy podsumowywać nasze wybory. Chciałem się spytać jak pan znajduje dzisiejsze wybory. Znajduje dosyć długie i bardzo wczesne rozpoczęte. O, ogórki górki ma O! <śmiech> Highlight. Czy highlight wyborów? Trochę się mogą ocieplić, ale chyba są jeszcze Ale Chyba warto, to panowie? To ja chętnie bardzo. O góreczkach. Tak, tak. tak, zaznaczamy, że tylko góreczki są. Do góreczków nic nie ma. No właśnie, tak dosyć Pan się nie przygotował pan, się nie ja mam, Nie ja mam, ale no nie wolno, nie? Tak? No tak, ten... Ale to może przynieść. No nie wolno. Hmm. Nie wolno. Nie wolno. Hmm. Nie wolno. Ja chciałem się spytać pani Tomaszu. jest godzina 20.20 w Polsce, czyli wybory się skończyły. U nas jakieś takie takie są dogrywka wyboru właściwie trwa. Nasze głosowanie nic nie zmieni, więc. Panie Filipie, niech Pan czyni swoją powinność. Nie wolno, nie wolno. Ja chciałem się zapytać, Panie Tomaszu, bo dzisiaj rozmawiamy o wyborach, czyli proszę mi powiedzieć, jakie bardzo ważne wybory Pan przeprowadził w swoim życiu ostatnio. E, tym pytaniem bardzo mi Pan zaskoczył. Nie byłem przygotowany na tak trudne pytania wyborcze. Kolega Tomasz? Nabrał ogórka wózka. Tak, zabrał bardzo, bardzo rzadko Pana Tomasza się zamyka twarzowo, a teraz się zamknął. Myślę, że to. Wynika z tego, że siedzimy tutaj już od godziny 5. Teraz teraz. Jest godzina 19. 24. cztery miennicy dla nas pracują? 19 minus 5 jest 14 godzin siedzimy. Czy to może jest możliwe? Nie, więcej. 14 godzin siedzimy, tak. Od 5 do 5 plus 2 godziny. Siedzimy teraz 14,5 godziny prawie w tym, w tym lokalu, nieklimatyzowanym, bez powietrza. Ciaska. Skrytożercy wyżali ciaska wszystkie, że godzina 10 nie było najlepszych ciastek o godzinie 12 stały same zeschnięte dożdżówka, z której ktoś wyżarł owoce z kuszonki. To czyżby może ja? Bo ja tak robiłem. Ach, mamy teraz nawet, nawet winny, winny się przyznał. Dobrze, że ogórki przyniósł. Prawdzie ogórki takie lekko na sucho, ale, ale tak smaczne są. Że po 14 godzinach każdy by stracił berwę werwę do, do, do, do, do mówienia. Ale na przykład można z pozytywów nakupić sobie kabriolet Volkswagena. Witla. Dobrze, panie Tomaszu, dziękuję. Jeszcze te wybory się spytam. Wybory były trudne. I tyle. Dziękujemy. Brawo. No właśnie. Tomek znany z tego, że najpierw gada, a potem myśli. Co on powiedział, to teraz odwrotnie. Najpierw pomyślał i nic nie powiedział. No co właśnie. Co wybrało, ci państwo tam było? Wiesz, że nawet pan mnie to a cóż, przepraszam za takie wrażenie, ale... A ta ale... pani widać jest zainteresowana jest co ten pan robi jeszcze do tego. Ale na przykład jestem przerażony tym, jest, nie wiem, czy to się nagrywa czy nie, ale jestem przerażony, tym, jest, jakim brak kultury jest u nas wśród u nas, u nas ludzi głosujących. Ludzie, którzy przychodzą w ogóle, nikt nie powie dzień dobra, ani nie powie dziękuję za kartę. Mm -hmm. jest, straszne to jest, ja tak siedziałem, mm -hmm. kilka osób mówi, proszę się tu podpisać. Na mm -hmm. dzień dobry, proszę, proszę dowód, proszę z powrotem, Ja coś się prawie, nie. że wyrywa ten długopis i bez słowa podpisuje, zabiera kartę i coś mruknie, jak mówi, że proszę do naszej urna, to jest niesamowite zupełnie. Tak? Zależy, czy będzie sartuszko całą przebite. W środku tej klatce? A w której była Pani komisji? To zależy. To się możemy, liczy. Zaraz możemy się prawda, tutaj umówić. Nie? Jeżeli była na literę od A do H, to... Nie, to zależy od no. K. do K. Zresztą razie kto z to głosuje. Nie? To tyle. Tak wygląda. Praca komisji wyborczej 71 i 78. Nie, 81 i 78. 1948. Przemek, o czym nagrywałeś podcast z Anią? Nie mogę tego powiedzieć. Aha, z pewnymi ustami? Wszystko będzie na braksygnału.pl Ania, o czym nagrywałeś podcast z Przemkiem? Nie mogę powiedzieć. Wszystko będzie na Brak sygnału.pl A on ma wyłączność? Tak. Na wiadomości Nie. z komisji 78? Mm, 79? 9, przepraszam. Nie ma wyłączności. Jestem e, dostępna dla mediów na wywiady. Proszę umawiać się przez mojego agenta. Aha. Agent, e, jaki, jaki kontakt do agenta? E, to może podam panu wizytówkę tutaj pod stołem. Dobrze, dziękujemy. Bardzo. <śmiech> Najwyższy człowiek w komisji? Ale w ogóle to, pan, to się chciałem donieść. A tam jest taki kolega w drugiej komisji, on mi się bardzo nie podoba. Ja myślę, że. Mahura? To szczęście, że się nie podoba. Ale... Nie, to, nie. Nie, to nie. Da. Co? Co w ogóle to, ale to musimy się spotkać. Nie, nie, to nie A, mogę na forum ulicznym, to później przekonka. To dziękujemy bardzo. Dobra, to, dobra. Godzina 20 minut 00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 Gdziekolwiek będziesz, pl głosuj po prostu. I głosowaliśmy. Pani Emilio, nasza droga przewodnicząca, pani jest zmęczona 19 godzin, odkąd pani wstała z łóżka lewą nogą. Jaki nastrój? Już nie pamiętam, jak moje życie wyglądało 19 godzin temu. Wydaje mi się, że już jestem tutaj całe wieki i że jestem uwięziona tutaj. Czy warto, dla czy warto dla tych dwóch panów tak się poświęcać? To chyba nie dla tych dwóch panów, tylko chyba dla reszty dla społeczności. No, dla zabawy, dla, dla patriotyzycznego obowiązku. Bardzo dziękuję. To jest najlepsza zastępca przewodniczącego na świecie. Zmęczona jak cholera. A teraz jeden z najlepszych członków, jakich mogliśmy poznać, Filip ST, który obiecał, nie wiem czy to są obiecanki i cocanki, ale, ale, ale może nie, że w, w sierpniu tego roku będzie cykl czterech podcastów, czyli Filip do Filipa. Czy to prawda? E, myślę, że to prawda. Tak. Byłoby fantastyczne. Byłoby fantastycznie. To zaszczyt dla mnie jako Filipa z Filipem e, współpracować jak najbardziej. A, ten zaszczyt, jest to normalne. Ależ naturalnie, zaszczyt niebywały. Dobra, dobra. Mówiłem wcześniej, że mieliśmy najlepszą przewodniczącą, zastępcę przewodniczącego na świecie, panią Emilię. Chciałem się spytać, jak wykonywała swoje obowiązki. Panie Emilia, mimo y, kontuzji... Tak, bo nie ma lewej nogi. Y, no, może nie tyle, że nie ma, ale ta noga w pełni sprawna nie jest. Tak. To spisała się doskonale. Tak. Ale wszyscy na nią wołali kulas. Byli nawet i tacy, którzy nazwali ją kuternogą. Tak. O zgrozo. Tak. tak. Chciałem się spytać, 19 godzin, czekamy na wyniki oficjalne, ale widzieliśmy nieoficjalne wyniki. Kaczorowski 49,5, a Czereśniakowski prawie... Procent więcej niestety. Tak, tak, tak. tak. No, no, powoli klaruje się e, wynik wyborów. Tak. Ja zmieniam już trzecią kroplówkę. No tak. i cały czas czuwam, obserwuję, tak. badam, jak to się... Może mentoska. na, na, mętosek, na, na ten? Tak, To się proszę doskonale stąd, z tak. glukozą, którą mamy. Idzie, idzie catering. I ja dobry. Kanapeczki ja już. Z czym kanapeczki dzisiaj, proszę pana? Z jajeczkiem. Tradycyjne polskie potrawy. Podwybory. No, Kiełbasko tak. wybory. Ale widzę włos waszej przewodniczącej tutaj. E, włos Nie to włos waszej przewodniczącej. Nie. nie, nasza jest blondynką. Proszę zobaczyć, gdzie ona jest. No gdzieś tu była. Aha, już nie ma. Już nie ma. To dziękujemy. Nie jest bo. Bo. To, był to był chyba jakiś tak karal. Polecamy takie produkty tradycyjne. Polskie, chlebek polski z piekarni. Tak. Mhm. Pomidory, kanapki, sałatka. Nieco zwiędła, ale tak, zawsze... Po, po 19 godzinach, tak. Teraz panowie nie chcą. Posiedzimy no. jeszcze 3 godzinki. Panowie się przeproszą. Mhm. Tak. Także dziękujemy. Dziękujemy. dziękujemy. Podejdźmy może do Barnaby. No, Mentosek nie Tak? Tak. Zobaczymy jeszcze. Nie będę musiał już dzisiaj zębów myć. O, ja też, no. A ostatnio kazali nam y, robić, y, nam kazali robić na wszystko na czarno, mieliśmy na niebiesko, nie? A tak. teraz odwrotnie. To na niebiesko, tak? Teraz na niebiesko każą robić. To właśnie myśmy zrobili na niebiesko i... Tak. i nasza komisja jest najsprawniejszą komisją Aha. i najbardziej sympatyczną komisją. Zaraz po nas. W takich wyborach. Ja słyszę, że nie. Jest Lubiscyn i ten, i myśmy wybrali. Tak? O, tak. Mówi pan? Tak, tak, tak. Zgadza się. Zgadza no. się. Czyli kolejna manipulacja. Wynik no, no, nas, do, koniec, koniec audycji. Dziękujemy. <grym dziękujemy <grym bardzo. Dziękujemy. Ja do tej... ja, ja, ja, ten. Pani, zaraz, tylko tą panią Luzacką spytam. Chciałem się spytać o wybory, bo dzisiaj o wyborach, jakie pani ważne wybory ostatnio podjęła? Jakie ważne wybory tak, podjęła? Takie osobiste. Yy, osobiste. Jestem terapeutą w CKU. CKU to jest. Ym... Centrum konsultacyjne dla osób uzależnionych. To był mój wybór w tamtym roku. Bardzo Aha. ważny. Wciąż się ciągnie. Tak. Ale wybór czy pacjenci? Wybór, pomoc i pacjenci. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Gdzie jest ten jestem ten wstrętny? Barnaba! Tu. Chcę coś mówić. Mam. Właśnie teraz, nie coś nie powiedzieć. powiem no. szczerze. Poza tym, że... A chciałem przede wszystkim zauważyć, że dzisiaj bardzo zasmuciła mnie postawa pani e, wiceprzewodniczącej komisji nr 4 w Dublinie, gdyż e, e, wzięła naszą paczkę z szarym papierem, nożyczkami. Dziękujemy bardzo. To <tukami> I sznurek, sznurek nam, nam wzięła. Tak? Sznurek wzięła specjalnie, ja wiem, że schowała je do torebki. No chodźmy jej się spytać. Schowała je, schowała je do torebki, torebki po to, żeby sobie pranie na tym tak? sznurku wieszać w domu, tak. Spytajmy się, ja a, mamy ją tutaj. A, a te, a, ten, a te, a te, właśnie nie, nie, nie, nie, nie, nie ale wice, Aneto... wiceprzewodnicząca, Aha, wiceprzewodnicząca. Ale chciałem ona... złożyć właśnie, mamy pani, pani Aneto, chciałem po prostu stwierdzić do no, że jest bardzo zazmocony postawą pani Emilii. Gdyż e, wzięła naszą paczkę, gdzie mieliśmy czarny papier do pakowania naszego, klej, oraz tam, tam, tam był też sznurek, Ten sznurek. Sznurek do naszej komisji. Ona, ja wiem, że ona go schowała i, i po prostu wzięła go do swojej torebki, żeby wieszać w domu na nim pranie. Proszę. tak. A ja słyszałem, Emilie że robi bardzo. wyciągi tych tak. pomidorów. Ja prosiłem bardzo Panią Emilię, tak? Tak. I ona nie chciała, nie chciała go oddać. Po, pójdźmy do Pani Emilii. Tak? Właśnie, chodźmy, skonfront skonfrontujmy Jo, Jest, jest Pani Emilia, tak? O, ten o proszę. Sznurek. O, ma ten sznurek się znalazł, tak? Chciałam coś powiedzieć. My no mieliśmy wszystko ładnie przyjęte, wszystkie materiały pomocnicze z samego rana. Kiedy przyszło do pakowania, okazało się, że ktoś tam zabrał papier, ktoś tam zabrał taśmę klejącą Ktoś nam zabrał, e, co tam jeszcze, cokolwiek było. To, To, co nam, a i nożyczki. Jedyna rzecz, jaka nam się ostała, o którą walczyliśmy przez cały dzień, to był sznurek. I co? Odwróciłam się w jedną stronę przez sekundę. Kto zabrał sznurek? Parnama. Ja słyszałem, że coś innego. Ja nie mam sznurka. Ja wiem po prostu, że Emilia dzisiaj walczyła jak lew po to, żeby mi tego jej sznurka nie dać. A wiem, że drugi, który należał do nas, stawała swoje swojej torebce po to, żeby na nim wjeżdżać pranie i jak tu kolega wspomniał, żeby tak, tak. też to pomidory, da, pomidory naciągać. naciągać. Dokładnie tak, prawda? Tak. Czy pani to po potwierdza? Pani... Potwierdzam. Pani Marto? Tak? Potwierdzam, Potwierdzam. Tak. ja potwierdzam każde słowo przewodniczącego. Ja wiem... Aha, waszej komisji, tak? Tak, tak, tak. Aha. Ja, ja, ja wiem lepiej niż tak, robić Ja, ja mam tutaj w ogóle gdzieś, gdzieś list, dostałem, anonim, prawda? Tak, tak dostałem anonim. Trzeba nie chciałem <grym grym grym grym> Ale, ale prostu... dzisiaj znowu Wincenty Pstrowski był w, na wyborach u nas. Coś głosowało na Vincentego Pstrowskiego znowu u nas. No, tak? Pstrowskiego tak. to normalnie. I na Mahurę. No właśnie, to I zaraz, zaraz porozmawiamy właśnie, z panem Tomaszem właśnie, o tym. Chciałem ja ja chciałem w ogóle opowiedzieć historię taką no nie, że ten, że Dublin to w ogóle miejsce niesamowite, gdyż. Tak, w Dublinie, w Dublinie. Cóż za. Kaczyńskim, który był drugi. Upracował się nowy w ogóle lider, prawda, e, kandydat na prezydenta. Upadającego Tomasz, banku. Tak, pan Tomasz Machura. Pójdźmy do niego, tak. proszę, wejmy. Tak, zdobył, prawda, zdobył, e, jest dokładnie tuż za Kaczyńskim. Jest Komorowski, Kaczyński, prawda, i potem pan Tomasz Machura. Ale on rozmała przez telefon. On, on dost, otrzymał jest. Tam, propozycje... ja przekażę mikrofon. Z Zielonej Irlandii, z Wyspy za Morzami, henna z krajach wspólnoty europejskiej nadaje nie tylko dla Orłów. Dobry wieczór, Państwu. Witamy, Dobry wieczór naszym... Państwu. Witamy w naszym wieczorze y, powyborczym. Proszę Bardzo Państwa. nam miło Państwa spotkać i rozpoczynamy. Będzie dużo atrakcji. Spędzimy wspólnie parę godzin. Proszę Państwa, przygotowaliśmy y, sporo różnych proszę, rzeczy. Proszę Państwa, przygotowaliśmy sporo różnych rzeczy we współpracy z międzynarodową e, firmą BULAS, która oczywiście jest tu na miejscu. Urządzenia cały czas pracują.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 Proszę Państwa, a więc yy, tak jak mówiliśmy, yy, za chwilę... Proszę Państwa, pozwolą Państwo, że zapowiem, iż za chwilę połączymy się yy, z kandydatem, który otrzymał najmniejszą ilość głosów, tym samym wygrał. A więc za, zapraszam. Prosimy bardzo. Nie tylko dla Orłów, trochę inne radio. Nie rozmawiać Teraz, bym na radio. No to ja się spytam, tak. dobrze. Ten... Dobrze.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 Dobry wieczór Państwu, serwis informacyjny. Nowe wyposażenie Polskiej Armii Narodowej. Jak się dowiadujemy w kołach wojskowych, naczelne dowództwo wydało polecenie zakupu karabinu, dwóch szabel i czterdziestu sztandarów. W Ciechocinku, Białowieży i w Karpaczu otwarto kolejne konsulaty RPA. Jest ich w tej chwili siedemdziesiąt. Ministerstwo Finansów ostrzega, że dalsze próby zmuszania Polski do spłacenia zadłużenia zaciągniętego przez poprzednie marionetkowe rządy mogą się zakończyć poważnymi restrykcjami w stosunku do wierzycieli, z użyciem broni włącznie. Radość w bydgoskim Romecie. Ze względów politycznych, taktycznych i ekologicznych władze polskie zezwoliły na przemieszczenie wojsk radzieckich z Niemiec do ZSRR wyłącznie przy pomocy rowerów polskiej produkcji. Cenę roweru ustalono na 600 tysięcy dolarów. W Janowie Podlaskim odbyła się ostatnia w naszym kraju aukcja Arabów. Sprzedano wszystkich. Proszę. Witamy Państwa ponownie z naszego studia powyborczego. Oczywiście, proszę Państwa. Y, jest bardzo miła atmosfera, mamy tu muzykę, mamy wielu gości, jest naprawdę bardzo... To może ja teraz? Oczywiście, proszę cię bardzo. Proszę Państwa, więc chciałem teraz przedstawić naszych... Proszę państwa. Więc przedstawię może teraz naszych ekspertów, a właściwie oni sami się Państwu przedstawią. Proszę bardzo. Ej, chwileczkę. Pan się oczywiście przedstawi w trakcie naszych łączeń, ale no proszę. mamy sygnał, że mamy miasto. Co się dzieje w mieście po prostu? Prosimy bardzo. Anastazja Pasikonik, zwana także wyborczą Hieną. Chciałem się zapytać, co się dzieje z Waszym komisją znowu?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 Pan Kaczyński z panem Czereśniakiem zostaną, no teraz, zrzekną się urzędu i pan Tomasz bo. To trzeci kandydat, tak, bo że, naród, tak? Tak, bo widzieliśmy, że były głosy, gdzie było napisane Tomasz Mahura. Zdecydowanie kandydat tak. Tomasz Machura awansem zerwał tak. się na prowadzenie. Tak. I to chyba właśnie jest spowodowane. Myślę, że to jego tutaj poplecznicy. E,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 naszymi oraz zagranicznej firmy Bulas. Bulas pracuje z nami po raz pierwszy, w ogóle pracuje po raz pierwszy, ale jego wyniki są pewne. Chcielibyśmy tym, którzy może niedawno przyjechali do kraju, przypomnieć jeszcze regulamin wyborów. Otóż prezydentem zostaje ten z kandydatów, który otrzyma najmniejsze poparcie w miastach. A więc liczymy na to, że się spotkamy. Zapraszamy. Jeszcze raz na nasz wieczór powyborczy. W imieniu swoim i bulasa. Dobry wieczór, Dobry wieczór Państwu. Bardzo, ale Dobra. trzeba będzie właśnie że...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 ale to my mu tam naprawdę bo to jeszcze no to sek... pani tu cicho będzie mówić to ja mam mocny mikrofon i ten tego to pan se podbije, ja? A. A. tak, tak ale kolega też musi czytać bo ja się wtedy też ma no to przyśleć, no to... bardzo z deklamacją. Tak. A krzyczą nasze góry że nie ma machury bo na samej górze wiedzie na... się, no. się machurze Płac... płaczą babki kurze powiedzcie machurze nawet stara kura jedzie. wie co to na machura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 Jest już flagową postacią Kitkata. E, oprócz tego pani no program Pani Marioli przerwa, czyli czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy. Jest takim bardzo socjalny, bliski. bliski bezrobotnym, Lecą, tak. tym, którzy nie odczuwają satysfakcji z swojej pracy zawodowej, gospodarstwom domowym, więc ja myślę, że to jest jak gdyby, może być przełom. Może więc tutaj być w tym, on, w tak, tym momencie no, pan Machura no, ma pewne plecy popartowe pewne zalety, pewne jakieś walory. Natomiast no pani Milena, za panią Mileną stoi zwykły człowiek. Marzenia zwykłego człowieka. Traktorzystki bym powiedział nawet. Dokładnie. No i, i widzi pan, i ponieważ z kolegą tak tutaj się zgadzamy we wszystkich kwestiach, no to no jak tutaj nie dyskutować? No 12 godzin tak. minimum. I, Czyli no, takim i, pozytywnym tutaj... katalizatorem w waszej znajomości został pan Tomasz, tak? E, to znaczy za, za przyczyną e, tak. jego, tak, tak. Dziękuję, tak. tak. tak, dokładnie. No, e, wetknął swój e, mały palec tam między Aha. nas i tak e, ten. No. To, to już Jest bez szczegółów, to... bez szczegółów, bo to dzieci, to dzieci słuchają czasem, więc. Tak, tak. To dziękujemy pani Milenie, która może być. Mar Mariolce. i ten. I dziękujemy za, za, za, za ten kącik poezji, bo to było naprawdę wzruszające. Mamy, y mamy też więcej, ale na razie się wstrzymajmy. To może na następne był... wybory. Uważamy, uważamy po prostu w tym momencie, że no nie tylko pan Barnaba może tutaj być mecenasem sztuki, jakimś po prostu no, gwiazdorem, bo, bo też. My, nasza komisja nie gęsi, 78 trzeba szczerze i też... powiedzieć, że daleko nam do, do tego ideału i tak, jego doskonałości to prawda. Tak. to prawda, do tego rzymskiego profilu i, tu jesteśmy i do tych koliłowskiego ły... uśmiechu drobnym takim maczkiem tak, tak, dziękujemy bardzo druczkiem, druczkiem, maczkiem. druczkiem maczkiem dziękujemy, dziękujemy wszystkim za ten kawałek poezji i pani Milenie za to, że jest nadzieją naszego narodu ja myślę, że też ta poezja będzie dla nas wszystkich chwilą refleksji Chwilą refleksji nad po prostu... Przepraszam, ale ja bym chciał jeszcze coś dodać. A tutaj było w ogóle fajne, fajnie. I ten, i kanapki dobre były. I no, i kawa. A to taki pan Tomek wszystko przewiózł. I w ogóle to było super. Ja słyszałem, że ten pan Tomek, no to jest kawał obuza. Dobrze. Złodzieja i... No, dziękujemy. I, I manipulatora. Manipul I skandalisty. Tak, tak, tak to bywa. Dzień. Kościelnymi, politycznymi i, i, i wszystkimi. Czyli innymi. wszystkimi. Dziękujemy. To było skromne epitafium dla pana Tomasza. Dobry wieczór Państwu. Serwis informacyjny. Wczoraj pod egidą sołtysa Poznania rozpoczął się przegląd nowo powstałych zespołów pieśni tańca, klubu panu i byłej naczelnej dyrekcji budowy metra. Dziś w reprezentacyjnej i wielofunkcyjnej sali warszawskiego Pomu odbyła się premiera festiwalu filmów brytyjskich połączona z dyskoteką. W związku z przygotowaniami do baletu Chłopi Teatr Wielki zwolnił wszystkie tancerki. W Łodzi zakończyły się zimowe dożynki. W związku z wysokimi kosztami produkcji definitywnie zabroniono uprawy roli, hodowli trzody i bydła. Pomoc za granicę jest o wiele tańsza. To zaczynaj. Dobra, chciałem powiedzieć właśnie dwa słowa o panu... Yy, przyszłym prezydencie? Dokładnie tak. Dlatego, że właśnie na Onecie pojawiła się wzmianka o tym, że pan Kwaśniewski, był prezydent, yy, stwierdził, że te wybory mają trzech zwycięzców. I to jest tak. Wybory miał trzech zwycięzców. Komorskiego, bo będzie prezydentem, Karzyńskiego, bo wszedł z tych wyborów z tak dobrym wynikiem i Machury, który wraca do gry, o, powiedział, był prezydent Aleksander Kwaśniewski. Pod wójnym Tak, właśnie, prawda? niesamowite, tak, Że to tak. mi się po prostu mówi o tym wydarzeniu w Dublinie. Tak, mówi się i nie, nie, nie tylko będzie mówić cała, niedługo będzie mówić cała Irlandia, no i. Myślę, że za jakieś 3-4 miesiące pierwsza wizyta nowego prezydenta Polski będzie właśnie tutaj, gdzie największa Polonia. Myślę, że tak właśnie, prawda, że, że dostrzegł właśnie, że Polacy gremialnie poparli również prawda, pana Makurę w tych wyborach. niezależny trzecim, kandydat. Trzecim kandydatem właśnie w tych wyborach w drugiej turze był pan Makura. No nie, to się jednak liczy po prostu i myślę, że pan Komorowski czy pan Gremski to dostrzegą. I tu przyjadą właśnie, spotkać się z ludźmi, którzy tak gremialnie poparli trzeciego, niezależnego kandydata tak, w tej wyborach Prawda? Dziękuję bardzo za tą informację. Była bardzo ciekawa, interesująca i pouczająca. Dziękuję bardzo. To był Barnaba F. Dorda, jeden z aktywistów pana Mahury. Dobry, Witamy dobry na naszym... wieczór Państwu. Witamy na naszym wieczorze powyborczym. Chciałem Państwa przywitać i powiedzieć, że mamy już pewne wyniki przybliżone. Tu na komputerze częściowo też to jest. Ja to może lepiej pokażę. Ale inaczej. Natomiast jeśli chodzi o, o wyniki, które tu uzyskaliśmy, wygrał kandydat niezależny, co potwierdza... Przybliżona ekspertyza współpracującej z nami firmy Bulas. Przepraszam, ja chciałem sprostować. Bulas i syn. A skąd, skąd Pan akurat wie, że to jest? Ja jestem synem Bulasa. Aha, dziękuję bardzo. Witamy pana. I wszystkich państwa oczywiście. I cieszymy się, że państwo są z nami. Proszę bardzo, ja chciałem powiedzieć właśnie, że cieszymy się, że państwo są z nami, bo jakość tych wyborów zależy od i człowieka jednego, drugiego. I to wszystko potem się łączy w całość komputerową, która wykazuje się w tej ładnej grafice, którą myśmy tutaj przy pomocy właśnie Bulasa... Proszę sposób, państwa, państwa, a udawało. więc zapraszamy... Yy, Proszę zap Państwa, zapraszamy na wiadomości. Państwu, a oto serwis informacyjny. Jak podaje Białostocka agencja prasowa, ze Związku Radzieckiego nadszedł transport 50 tysięcy ton ziemniaków. Stanowią one zapłatę za 100 tysięcy ton ziemniaków wysłanych do ZSRR z Polski. Wczoraj nad Polską pojawił się niespodziewanie peruwiański satelita telekomunikacyjny. Władze amerykańskie wystąpiły o zwrot urządzenia. Nawet jeśli mają rację, to się ośmieszyły. Zawiązało się TPPPK, Towarzystwo Przyjaźni polsko peruwiańsko kanadyjskiej Pierwszym przewodniczącym towarzystwa został harcmistrz Pepe Gonzales, kolega prezydenta zabaw w dżungli. Wczoraj przyniesiono pęcice do Belwederu. Aha, i oto informacja z ostatniej chwili. Prezydent pod naciskiem opinii publicznej i przyjaciół ze służb specjalnych zrezygnował z kilku obywatelstw, zatrzymując jedynie honorowe libijskie. Słabe państwo służy wyłącznie gangom. Gan, gan, gan, gan, gangom, yo, yo. Gan, gan, gan, gangom, państwo służy gang, gang, gang, gangom. Yo, yo. Kiedy ktoś mnie pyta skąd jestem, odpowiadam. A konkretnie z jakiej części jestem. Komoroscy pochodzą z kresów. Ale ja już się urodziłem na ziemiach odzyskanych w obornikach koło Wrocławia. Potem mieszkaliśmy w Poznaniu skąd pochodzi mama. A Kończymy już podcast, nie tylko dla orłów. Um, Mariola, poproszę ostatni raz, żebyś powiedziała, która jest godzina. Godzina 12 Dziękuję Mariola. Mariola dzisiaj z nami współpracowała jako zegarynka. Od godziny 4.30, kiedy razem wstaliśmy, Mariola zrobiła mi śniadanie, potem herbatę, kanapki, no i wyjechaliśmy razem i, i słyszeli ich państwo, drodzy. Przez cały czas bardzo dzielnie podawała godzinę. A ja, która jest 15 po 12 ponad, yy, wygląda na to, że już idziemy zaraz do domu. Jest... Yy, jest już taka pora, że powinniśmy zaraz otrzymać wyniki. Skończyliśmy liczenie o godzinie przed dziesiątą przed wieczorem i czekamy prawie 2,5 godziny na to, żeby wyniki wróciły z Warszawy. No i słyszeliście, co się z tej bezczynności urodziło, czyli, czyli i wiersz wspaniały, i, i trzeci kandydat i, i kilka dobrych naprawdę zdjęć i to wszystko. To wszystko naprawdę dobrze grało. Chociaż można, można powiedzieć, że to taki chaos troszeczkę, ale to wszystko było bardzo dobrze grającą dzisiaj szafą. Cztery komisje, 28 osób, mąż i żona zaufania, nawet chyba było dwóch mężów i jedna żona. To taki trochę nie, nie ten. Nie politycznie, ale, ale dało to dobry efekt nie wiemy kto wygrał, chociaż w momencie kiedy kończymy ten podcast Tereśniak ma tylko 1% głosów więcej niż, niż Kaczyński, no ale zobaczymy zobaczymy to jest nieważne, bo oni są na drugim i na trzecim miejscu, a na pierwszym oczywiście Tomasz Machura, nasz prezydent mamy także tutaj naszą panią prezes czyli w postaci Emilii, mamy panią premier w postaci Anastazji Pasikonik. No i mamy pana marszałka w postaci pana Barnaby FD. No i taki gabinet cieni się utworzył. I tutaj po prostu emigracja działa, działa. Pan Przemysław Szy jest skarbnikiem. Słyszałem, że trzyma mocną rękę na kasie. Tak to wygląda. Niemu ja też dziękuję za współpracę w tym podcaście. W ogóle wszystkim dzisiaj dziękuję miałem zupełnie inny plan, żeby ten podcast nagrać, no ale nie było czasu. Było tyle roboty, tyle ludzi przychodziło i razem z moim najlepszym kolegą, który właśnie został nad tym dzisiaj najlepszym kolegą, czyli Filipem ST. robiliśmy, jak już wspomnieliśmy, przegląd mody i urody. Spisaliśmy koło 19 adresów i kontaktów co do fajniejszych dziewczyn. No i Myślę, że w najbliższych dniach opublikujemy listę właśnie najpiękniejszych dziewczyn, które przyszły na wybory. Muszę wam powiedzieć także, że robiliśmy taką mini-ankietę, tutaj własną. Między innymi zaznaczyliśmy, zaznaczyliśmy, ile ludzi jest praworęcznych, ile leworęcznych. Powiem wam, że bardzo dużo ludzi przyszło, których, którzy urodzili się 24 grudnia, czyli, czyli w Wigilię. Naprawdę mogę powiedzieć ręką na sercu około 40-50 osób takich naliczyliśmy. Naliczyliśmy także dużo kobiet w ciąży, to około seteczki co najmniej, jak tutaj było zarejestrowanych 12 tysięcy ludzi, więc widzicie ile, ile tego było. Przyszło mniej ludzi, przyszło, zaraz wam powiem, wyniki, Kwaś Kaczyński dostał 1700, a Komorowski dostał 6, 6 100, więc przyszło 8 tysięcy ludzi, więc widzicie, że, że tego troszeczkę narodu było, do każdej komisji prawie 2000, więc mieliśmy pełno, pełno roboty. Dobrze, dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym spotkaniu. Mariola i, i wszyscy, i cóż, i 50-minutowy podcast, i zapraszam teraz na na kilka reklam podcastowych, bo, podcasto, bo podcasty to jest to, co lubimy, czyli zapraszamy na stronę podcastofon.pl, zapraszamy do magazynu Podcastofon, ale przede wszystkim zapraszamy do słuchania naszych podcastów i pisania komentarzy. Zatem wszystkim dziękuję. Jeśli nie wiedzą, co to podcast, proszę pisać na adres na przykład hmm, redakcja ntdeo. Nie, to jest już mi się, O tej godzinie już mi się wszystko plącze. Redakcja ntdo mm, at albo wejść na stronę po prostu podcastofon.pl i tam wszystko pięknie znajdziecie. To tyle. Dziękuję z mojej strony i wracamy. Wracamy do świata i pewnie przyjdziemy do łóżka razem z Marią. Położymy się. Idziemy spać cztery A u Wiedersehen. Zapraszamy do reklamy. Brilliant and great service for Polish podcasts. Just click, just visit, just be amazed. Podcasterfan.pl, Popolsku, of course. My name is Kwas. Zakwas. Takie inne bzdury. Usłyszycie. Tylko w podcaście papa zakwas kafe, papa tylko mi ciebie brak. Wy I tylko mi ciebie brak, ciebie. Nowy polski podcast, brak sygnału, tylko mi ciebie brak. Bo będzie na nas jeszcze. Nie tylko dla orłów. trochę inne radio.